I mamy jeszcze gościa, a jest nim nie kto inny niż prowadzący e, między innymi podcast Wolne Granie, Sirmacik, czyli człowiek Cześć. z wolnej kultury. Cześć Sirmacik z tej strony. Miło mi bardzo tutaj być z wami. Witam także serdecznie. Nazywam się jak Maciek wspomniał Andrzej jest Zombie, gdyż byłem także w poprzednim podcastofonie. Oj, dawno nie nagrywałem dawno o niczym nie rozmawiałem także tylko jeszcze przedstawię wam raz Macieja nowego głównodowodzącego podcastofonu także redaktorem naczelnym podcastofonu reaktywacja czyli chyba nie wiem to jest druga czy trzecia generacja miejmy nadzieję że nie będziemy o wiele gorsi od poprzednich jest Maciej minimal 2. także wszystko co złe to on ale w dzisiejszym odcinku nie będzie klasycznego przeglądu. Ogólnie nie wiemy, czy kiedykolwiek będzie jeszcze klasyczny przegląd. Natomiast e, będzie drobne nowum. Między innymi dlatego mamy też gościa. E, omówimy tylko podcasty, które uważamy, że są godne polecenia. Ponieważ u mnie przynajmniej się nic nie zmieniło. Ja słucham wszystkiego, jak leci. Wszystko, co tylko się pojawia w naszym katalogu to ja słucham tego. A... A propos, teraz będzie product placement, czyli www.katalogpodcastów.pl bez polskich znaków. Dokładnie i bez odstępów. tak, tak. No i tak jak już mówiłem, omówimy tylko podcasty godne polecenia. Czy... Czy nasz gość ma też jakieś podcasty, które byłby w stanie polecić, oprócz wolnego grania odcinek siódmy. No i nasz gość jest niestety niesamowicie nieprzygotowany, bo w ostatnim miesiącu nie miał kompletnie czasu, żeby nawet jednej audycji wysłuchać, ale obiecuję, że jeśli się uda, to na następny raz będę super przygotowany i, i będę o pokoń, jeśli idzie o polecanie. Maćku, ale chyba zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć o tym, że mamy czat na stronie eterka.net, łamane przez czat, bo, bo ten czat to jest czat, no i dodatkowo można na, do nas plumkać coś na Facebooku i w razie czego nawet zadzwonić na eterka.net na Skype. Dokładnie. Czy jak to się wymawia po angielsku. To co? Myślę, że Skype jest ok. No. Y, powiedz mi Maćku, przede wszystkim zacznijmy od tego, co dobrego ci się rzuciło na uszy w tym miesiącu, który minął, czyli w czerwcu. No bo będziemy pojawiać się na razie raz w miesiącu w pierwszą sobotę bądź w pierwszą niedzielę miesiąca, w zależności od tego, czy ja będę imprezował czy Maciek będzie imprezował a jak, jak będą goście imprezować to trudno no i e, będziemy omawiać to co nam się najbardziej rzuciło na uszy po prostu jest taki natłok podcastów i to do nawet dobrych podcastów że chyba skupimy się niedługo tylko na rewelacyjnych podcastach a tych podcastów było naprawdę dużo. Wiesz, ja tak się zastanawiałem, kiedy ja skończę słuchać dobrych podcastów, bo ja sobie powiedziałem, że jeżeli będzie podcast, który, go, który mi się nie spodoba, to sobie go nie będę słuchał. A tutaj słucham, słucham, słucham, słucham, bateria mi padły. <grym> tak, z ciekawości mamy wyszło ponad setka podcastów w czerwcu. I nie będziemy w... tego mawiać wszystkiego. Nie da się. Nie oczywiście, da się, że tak? nie. Chociaż ja przesłuchałem w większości i o każdym praktycznie mógłbym coś powiedzieć. Podziwiam. Naprawdę no to, ale, podziwiam. Ale wiesz co, ja przesłuchałem około 60. I niestety trzeba to będzie skrócić. Najlepszym wyjściem na to jest to. I no tak. rozpocząć spokojne omawianie tak, jak to lubimy. Ale... Jak byśmy to podzielili? bo chyba, chyba nie będziemy lecieli chronologicznie, bo to troszeczkę bez sensu. Chyba nie, natomiast ja, ja mogę ja b... dać swoje y, cztery, a właściwie pięć typów, ale jednego, jednego typa zostawię naszemu gościowi, ponieważ to jest wolne granie. Natomiast. Ja mi bardzo. <laughs> To jest, naj to jest najlepsze właśnie Zaprosić gościa, żeby sam opowiedział O swoim podcaście A właśnie to to, to, wiesz co, to Może wrzucimy go od razu na głęboką wodę Bo ja bym właśnie powiedział Że jednym z tych Najlepszych podcastów, który mi się najbardziej słuchało Była taka dłużyzna Taka cholerna dłużyzna Chyba z wolnej kultury Gdzie był jakiś Radioaktywny facet, który jeździł Do jakiegoś pcimia obok Czarnobyla i tam robił z tego filmy i on o tym opowiadał, ba opowiadał jak tam znajduje ludzi, co by tam chciał zrobić, no i że pewnie niedługo zrobi później film chyba o Fukushimie. Hmm, u mnie. Tak? Czy to było u was? Nie, to nie było u nas Nie było u was? Nie? Nie, ta dużyzna w Fukushimie to nie u nas Znaczy my wyruszyliśmy z, czy ruszyliśmy z nowym cyklem yy, Wydarzenia Wolnej Kultury Ale to o Fukushimie na pewno nie było u nas O Nie, a Sorry. wolna kultura To Maćku, ale żebym się nie przygotował Powiedz mi w takim razie, o czym to było? Jaki to było w podcastzie? Wiesz co, ja nie przypominam sobie takiego podcastu Jakim cudem? Ty nie mów, że ja miałem coś takiego starego na dyktafonie, że ja sam nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. Nie wiem, może to podcast z lipca. Nie mów, że z lipca. Zaraz, zaraz będziemy szukać. Pomyśl, no to może ty, sumie... ty poszukaj dwa podcasty, ale żaden nie było o Fukushimie. To może... nie, nie o Fukushimie, o, o Czarnobylu. Też nie, nie, my mieliśmy z Lotin wieczor, że to było drugie wydanie wydarzeń wolnej Kultury i mieliśmy granie 007. No to A może tak, właśnie... granie 07. Mam do ciebie pytanie, jak wy znajdujecie takie dobre, naprawdę dobre kawałki muzyki? Co? dla mnie to jest zbieranie muzyki tak naprawdę przez no, jakiś konkretny okres od wolnego grania do wolnego grania, bo dosyć często odwiedzam Jamendo i nie tylko. Słucham też takich podcastów jak Radhul Radio i Tax Jam, gdzie też polecają bardzo fajne kawałki i tym się gdzieś inspiruję. Tam znajduję zespoły, jakieś same kawałki, na podstawie których szukałem dalej. No, Wybieram je, składam je na listę I później kiedy już się zbiorę do stworzenia kolejnego wolnego grania Najczęściej się to wiąże z jakąś premierą zespołu który uda mi się przekonać do, do publikowania na Creative Commons No to wtedy składam całą audycję i, No i wychodzi to co wychodzi A I mam takie pytanie Jak wam jak jeszcze dodatkowo to słuchasz? Inaczej, jak się zagłębiasz to w Jamendo? Czy po prostu klikasz na lewo, na prawo, wolny draft, czy po prostu masz jakieś grupy, bo mi akurat podchodzi ta muzyka, którą znajdę. w dużej mierze to tak naprawdę zależy od mojego nastroju danego dnia, kiedy się zabieram za słuchanie na Jamendo, bo z reguły słucham po yy, y, znaczy czym się nakręcę powiedzmy na dany dzień to wtedy słucham po tym zespole, później lecę po podobnych, jak nic nie znajdę no to wtedy szukam raczej po gatunku trochę patrzę po najpopularniejszych, które w tym momencie, kiedy Jamendo opublikował swoją nową wersję serwisu są dużo lepsze poza tym jest jeszcze Free Music Archive, jest jeszcze Bandcamp na SoundCloudzie też czasem można znaleźć bardzo fajne kawałki na Creative Commons więc w dużej mierze tutaj zależnie od humoru i nastroju po, po którym szukam, przeszukuję Jamendo raczej korzystam z wyszukiwarki niż z najpopularniejszych, ale te najpopularniejsze też często są bardzo przydatne przy składaniu audycji A, dobra teraz troszeczkę zwalniamy i e, później poproszę, żebyś nam to, jakbyś mógł wypisać z linkami i byśmy sobie to wrzucili. Nie przywód. ma problemu. One są też w show pod każdym nagraniem wolnego grania. Wiem, wiem, wiem, ale po prostu chodzi o to, jak ty to szukasz. Takie krótka notka. Dobra, dobra. Postaram się coś takiego stworzyć. No. A właśnie już wiem, o którymi podcast chodziło. To chodziło Alone in the Zone i tak naprawdę chodziło o Prypeć i Czarnobyl i to była yy, masa kultury. O proszę. Blisko, ale to nie my. 16 czerwca. To w takim razie e, czy zostajemy przy wolnym graniu i chciałbyś jeszcze coś z e, powiedzieć e, na ten temat? Ewentualnie zareklamować e, wolną kulturę, czy może przechodzimy dalej do kolejnego podcastu? A Czy jak dostanę chwilę, to bardzo chętnie o tym powiem. No to e, masz dziedzia... chwilę. Jeśli idzie o wolne granie 007, to myślę, że to jest jedna z audycji, z których jestem najbardziej dumny, bo dostałem po niej wspaniałą <śmiech> recenzję, gdzie usłyszałem, że czteroletnia dziewczynka najpierw stwierdziła, że pan czyta bajki, co było komplementem noszącym się do tego, w jaki sposób tam opowiadam o tej muzyce, a później udawała, że gra na gitarze albo próbowała nucić te francuskie kawałki, które tam puszczałem, co uważam było dosyć sporym wyzwaniem. I no, powiem szczerze, że z tej audycji jestem naprawdę bardzo dumny, Wyszła nam bardzo fajnie. Poza tym no, nagraliśmy i ruszyliśmy z tym nowym cyklem wydarzenia wolnej kultury, gdzie mamy parę fajnych wywiadów i zbliżamy się już wielkimi krokami do publikacji relacji z Openera, gdzie naprawdę jest kilka niesamowitych rozmów z NGOsami obecnymi na Openerze poza tym będąc na Openerze nagrywaliśmy również z openerowiczami audiobooka nagrywaliśmy Bruno Schulze sklepy cynamonowe, noc lipcową i manekiny z manekinami jest też związana dodatkowa akcja ponieważ nie udało nam się nagrać całego audiobooka na Openerze więc pozostało 18 kapitów, które zostało do przeczytania można znaleźć na stronie Fundacji Nowoczesna Polska na Facebooku, o ile dobrze pamiętam i tam przeczytać jeden akapit i wysłać nam go a my następnie zmontujemy to do całej reszty audiobooka, także jest możliwość również jeszcze teraz udziału w nagrywaniu audiobooka razem z nami Poza tym nagraliśmy taką debatę, która miała, wyszła zupełnie w trakcie trwania tej całej strefy NGO na Openerze. Była to rozmowa między Michałem Ryszkiem Woźniakiem z Fundacji Wolnego i Otwartego Programowania, a panią Jakubowską z Fundacji Legalna Kultura. Myślę, że jest to bardzo ciekawa rozmowa związana z podejściem do kultury, podejściem do praw autorskich i do reformy prawa autorskiego w Polsce. Więc tak się, tak się wtrącę od razu. Tak? Yy, dwa pytania. Jak on się nagrywało na tym yy, openerze? Bo, bo mi się tam kojarzy, że tam powinna być cały czas muzyka. tam jest yy, znaczy Muzyki u nas akurat nie było, bo my byliśmy ulokowani tak dokładnie między dwiema scenami. Obok mieliśmy jeszcze stanowisko Red Bulla, gdzie oni cały czas grali muzykę. Był też Wim, który w ciągu dnia grał, więc to raczej jest taki szum i huk obecny w nagraniach w tle. Natomiast bardzo dobrze słychać osoby czytające i jest w tle taki całkiem przyjemny szum związany z tłem, który myślę, w jakiś sposób minimalizuje ten szok związany z tym, że każda osoba czyta inny akapit, czyta go w inny sposób i pomaga w słuchaniu tego. I teraz jeszcze tak, ta pani Jakubowska to nie jest chyba z tej i czasopisma, czy lub czasopisma? Wydaje mi się, że nie. Natomiast na pewno jest założycielką Fundacji Legalna Kultura. Dobrze, także przepraszam, że tak przerwałem. Mów dalej. Te audiobooki, o których mówiłem będą myślę w ciągu połowy tygodnia, najpóźniej w ciągu tygodnia obecne na stronie zarówno wolnakultura.pl, jak i w prawokultury.pl. Mogą się też pojawić na stronie Fundacji Wolnego Otwartego Programowania. Przepraszam. I na, na te wakacje to był nasz pierwszy występ, pierwsze działania związane z festiwalami. Będziemy też obecni na Woodstocku po raz drugi. W poprzednim roku był to dla nas spore sukcesy, i niesamowite doświadczenia. W tym roku chcemy to powtórzyć. Przyjeżdżamy lepiej przygotowani, nauczeni doświadczeniami z poprzedniego roku. Przygotowujemy Parę fajnych warsztatów. Będziemy mieli tym razem ze sobą nagłośnienie, więc nawet w trakcie koncertów słuchający będą nas słyszeli w namiocie. Mamy zamiar te nasze warsztaty i wykłady nagrać. Oprócz tego będzie też obecne stoisko DIA i Scrubs Sociology, gdzie będziemy robić taką swego rodzaju wirtuozerię z puszek po piwie, które są tam wszechobecne. Także myślę, że będzie można przyjść się z nami bardzo dobrze pobawić, coś razem stworzyć, cenem tego stoiska jest nakręcanie ludzi do tworzenia różnych rzeczy, od montowania i tworzenia nagrań, przez tworzenie grafiki 3D, tworzenie odlewów pingwina, bardzo unikalnego pingwina, projektu Spina z Huckerspace'u warszawskiego Aha, i, e... i mam się takie pytanie, czy to tak? wszystko jest, żeby było ta wolna, otwarta kultura, wszystko żeby było wolne, wspaniale, fajne, tak? Tak, chcemy się po prostu dzielić wiedzą i chcemy nakręcać ludzi do tworzenia razem z nami a ile nas to, to kosztuje, cel. taki wyjazd na Woodstone, no bo to nie jest taki wyjazd, że kilka złotych na bilet, jedziesz, bo tam trzeba no, mieć na jakieś jakieś namioty. Ile to tak kosztuje? Stać was na taki, taki wyjazd na Woodstock był dla nas w zeszłym roku całkowicie finansowany z naszych własnych kieszeni. W tym roku odważyliśmy się prosić o pomoc i w ramach nowej działalności Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, czyli apel o darowiznę, prosimy o darowizny związane z przystankiem Woodstock, gdzie docelowym celem związanym z tą zbiórką jest 2,5 tysiąca złotych. Natomiast no jest to pomoc, która nam trochę ulży w naszych wydatkach związanych z takim wyjazdem, pozwoli nam wypożyczyć met, na co już zebraliśmy, bo w tym momencie ta zbiórka już ma 40% za sobą, czyli zebrano 1023,70 zł. A tak Te pieniądze nam brakowało. pomogą wynająć namiot, pomogą nam zorganizować stoły, pomogą nam zorganizować krzesła do tego, żeby y, widownie, czy, czy żeby ustokowicze mogli razem z nami usiąść i brać udział w tych warsztatach. E, pomogą na, pomoże nam to pokryć koszta przejazdu, które w zeszłym roku trochę nas przerosły. E, generalnie do tej pory finansowaliśmy to wszystko z własnych kieszeni. Jeśli nam się nie uda zabrać tutaj pełnej kwoty, również pokryjemy to z własnych kieszeni. I Dla nas głównym celem jest pojechać tam i tworzyć razem z ludźmi, namawiać ich do tego, żeby oni tworzyli razem z nami. Jak można wam pomóc? Gdzie można znaleźć tą informację o waszej zbiórce? Na stronie fgo.pl na stronie głównej jest jeszcze na pewno obecny link związany, zatytułowany Apel o darowiznę przystanek Woodstock i tam można to znaleźć. Ja myślę, że w show notes, jeśli się uda, to ten link się tam znajdzie, jeśli pozwolicie na to. Jak najbardziej. No to jeszcze do redaktora naczelnego się zgłosi z prośbą. Kanał to, to, redaktor naczelny? <głos> Jak najbardziej. Dobrze. Dziękuję bardzo. Yy, nie ma problemu. Powiedz mi jeszcze jedno. Jakich podcastów lubisz najbardziej? Słuchaj? Bo to nas jako redaktorów podcastów też bardzo interesuje. Szczerze powiem, że najczęściej zagłębiam się chyba w Rattle Radio i Talks Jam. Bardzo często również słucham podcastofonu i słuchałem podcastofonu. I to są dla mnie audycje, które jakby najczęściej zaglądałem i co jakiś czas, co jakiś czas okiem w polecane audycje z samego podcastofonu. Teraz staram się powoli zagłębiać w to i rozszerzać moje horyzonty. Słucham, zdarzało mi się również słuchać dość często kontestacji. E, i DJ pingwina. E, natomiast powiedzmy, że e, poniekąd po, po dosyć długiej przerwie wchodzę w ten świat podcastów na nowo słuchając, a nie tylko tworząc. E, mieliśmy sporo problemów technicznych związanych z nagrywaniem, natomiast teraz wracamy. Wraca również klub e, dyskusyjny, który był jedną z naszych popularniejszych audycji. Nagrywamy już w przyszły piątek. Więc myślę, że, że to również uda nam się rozkręcić i wejść dziś bliżej w to środowisko. Jedną z takich audycji, które słuchałem, ona teraz jest, co prawda, w trakcie wakacyjnej przerwy, nazywa się Co Tak Wcześnie? Hmm. Prowadzona jest przez Karola Paciorka i Włodka Markowicza, znanych również podcast lekostronniczy, wideokast Tolekostronniczy. Hmm. Oni nagrywają codziennie od 8 rano do 9 w trakcie roku szkolnego. Hmm. Ciekawostka, ciekawostka. Dobrze, powiedz mi teraz jeszcze tylko jedno słucham. Będzie z nami za miesiąc? Jeśli jest taka możliwość, to z przyjemnością już na pewno lepiej przygotowany. No, bo jakbyś nam po prostu popatrzył na te podcasty, rzucił swoim świeżym okiem, świeżym uchem i opowiedział później nam, co tobie się podobało. Ale tak jeszcze wracając do Woodstock, to od razu mi się skojarzyło, bo byłem dawno, dawno temu na Woodstock, to mi się to skojarzyło z wszechobecnym piwem, o którym mówiłeś. A jak piwo? No to oczywiście, Maćku, Dziady z lasu. A jak najbardziej. Wyszedł odcinek bardzo ciekawy e, od roweru do promu kosmicznego, z tego co pamiętam. Właśnie staram się go znaleźć. Był taki tytuł tylko za skurczybyka. byka e, nie wiem jak oni to nazywają, bo ja się spodziewałem, że to będzie jakiś wykład, jakaś monografia, że zaj zajmą się rowerem, przeskoczą na inne, że na <śmiech> przykład pedałują w ten kosmos. A tutaj po prostu siedzi sobie, siedzi, nie wiem. Jadą, się... nie siedzą, oni jechali. Jechali. Wiesz co, oni tak to zrobili fajnie, że ja sobie tego słuchałem. Ja myślałem, że oni jak zwykle sobie gdzieś siedzą, rozmawiają. Mogę Ci powiedzieć, że jakby było więcej prowadzonych w ten sposób podcastów, takich na luzie rozmów, gdzie wylozowany gość z jeden, wylozowanym drugim gościem drugim, rozmawiają, to mogę ci powiedzieć, że podcasting byłby najbardziej wyrywaną laską, jeżeli chodzi o czas wolny. Naprawdę. A czy ty, z Maciku, kojarzysz taki podcast jak Dziady z lasu? E, raz na pewno zdarzyło mi się słyszeć, natomiast szczerze powiem, że już nie pamiętam, kiedy to było. A kojarzysz kapuka? Przepraszam, ale nie. Gniazdo światów? kombinat, Oj, Słuchajcie, cokolwiek? takie chętnie są dosyć... No, będę się tylko zaprzesać niestety ostatnio, bo naprawdę byłem zajęty zupełnie czym innym, przetwarzamy, przekształcamy e, serwis podcastowy ona Kultura Fundacji i to mnie dosyć mocno pochłonęło. Słuchaj, ale ty się nie przejmuj, ty się tym naprawdę nie przejmuj. Prowadzi to Bartek, który jest fanem komiksów, sam wydał swój własny komiks, więc to jest można... powiedzieć. No... Słuchaj, swój własny komiks. Wiesz jak to brzmi? Jestem no. twórcą komiksu. Dla mnie to... Na ja bym był z tego dobrze. dumny. jak powiedziałem gestę. komuś, że znam kogoś, kto, na, kto zrobił komiks, to on się spytał tylko Eee. komiks? Panie, kto to czyta? Komu to potrzebne? Na co to komu? Dokładnie. A to przecież to są rysunki dla dzieci. Dobra, to w takim razie ja w najbliższym czasie nie pojawiam się w Konstancinie, bo będę miał pewnie przyjechany przez tego rowerzystę. <laughs> no może, może, może teraz miejmy troszkę inny koncept na, na podcastofon, czyli podcast Inny Koncept, a w nim Paweł Duraj w odcinku Krokodyl i Kwiat Paproci, w którym to odcinku Paweł raczy nas opowiadaniem bajeczką o krokodylu. Słuchaj, jak ja usłyszałem to opowiadanie o tym krokodylu, to ja się tylko cały czas zastanawiałem, kiedy on nie wytrzyma i zacznie się śmiać. Cały czas czekałem, aż on nie wytrzyma i będzie jeden wielki brecht. Niestety nie było tego. Utrzymał uwagę. Może Więc wyciął. Wynik... Tak, ale później miałem tylko jedno pytanie. Jedno tylko jedno pytanie. Co twórca tego opowiadania brał? I dlaczego to był krokodyl od ziemi. Ale tutaj yy, tak przyjdą tylko na stronę katalogu i widzę tutaj, że poprzednia audycja przed krokodylem i kwiatem paproci nazywała się piwo z Pawłem No, tak, tak. piwo z bałem, ale to była. To było jak piwo, no. Czasami trafiasz na coś wykwintnego, a czasami na zwykłego koncernowego sikacza. No, jeszcze zależy, czy czegoś do tego piwa nie dodadzą i wtedy powstają krokodyle. No, ale wiesz co, krokodyle to mi się od razu z tą prypecią znowu skojarzy. Naprawdę zachęcam was. 45. masa kultury. Obowiązkowe, ale wydaje mi się, że ta sama osoba, ten gość, występował wcześniej w Hochlanderze. Mówisz? No, ja słuchałem tego Hochlandera, ale nie kojarzę, żeby... Żeby, no tak no, mi się. No, znaczy, chodzi mi o to, że ja skojarzyłem. Y, miejsce, skojarzyłem wyprawy i że to jest fotograf. Nie, nie wziąłem sobie na uszy próbki, a niestety nie jestem Robertem Kamaszynem, który potrafi z głowy powiedzieć, co było 4 lata wtecz i, I w której minucie danego podcastu. Ladies and <śmiech> a propos, pozdrawiamy cię, Robert. Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. <śmiech> tak, Robert, aktualnie. A nie wiem, czy mogę powiedzieć, gdzie jest Niech. i co robić. Będzie się nam tłumaczył w następnym podcastowaniu. o ile znowu nie będzie na balandze. No to co? To teraz prosto do biszkoptów, czyli masa kultury. 44. Zresztą. No. Podcast, w którym chłopaki biorą na widelec kanadyjski serial, w którym w każdym odcinku główni bohaterowie zabijają Hitlera. Ale... A ten, ten serial nazywa się... No nie powiem, to dawno było, to było 9 czerwca. Nie. Także jeżeli chcielibyście poczuć, co to znaczy... za każdym razem zabijać twera i co masa kultury z tego zrobiła, to zapraszamy do słuchania. A poza tym będzie jeszcze sieciowe szambo Szymona. Tak. Jeżeli wiecie o co chodzi. Dobrze macie. Co jeszcze mamy na widelcu? A tak dla odmiany krótko-falarstwo. Krótko-podcast. Tyflo-podcast, odcinek krótko-falarstwo. Co się tam najbardziej spodobało? Poza tym, że to było w nazwie krótko. O. Krótkie internetowe formy spada nam focus spanować, musi być krótko, tak? Nie, właśnie chodzi o to, że tyflo podcast i słowo krótko to są dwa wykluczające się stwierdzenia. O, pamiętam tyflopodcasty, zdarzało mi się słuchać swego czasu dosyć często. W tej, I dosyć tego, długo. Co, w tej z tego co I pamiętam, chyba, chyba dwu, ponad dwugodzinnej audycji, która zresztą była nagraniem, zapisem nagrania z y, radia Tyfloradia. Panowie <śmiech> e, Piotr Witek, Paweł Puszczyk i Damian Przybyła. Rozmawiają o krótkofalarstwie, ale nie tylko o tym, jak osoby niewidome sobie z tym radzą, a ponieważ jest też wprowadzenie do całego świadka, jak wyglądają przepisy odnośnie licencji, co trzeba potrafić, co nie, jak zacząć najlepiej, jak małym kosztem zrobić antenę i czy w ogóle taka osoba niewidoma potrafi coś takiego zrobić. Także jest to odcinek bardzo ciekawy. Mimo, że długi, to nawet przyjemnie mi się słuchało. Jak już Maćku, mówiłem, ale słucham wszystkich odcinków. No. Jak ty widzisz sens tego, żeby po prostu na wszystko były licencje? Zamiast po prostu powiedzieć, pomiędzy tym a tym rób co chcesz, a resztę to my się do ciebie najwyżej ustosunkujemy. To tu Od tego ale... mamy domenę publiczną, ale myślę, że przywykliśmy do tego, że każde każdy dzieło opublikowane, większość opublikowanych w sieci niestety jest, obrze, jest, jest objęta i domyślnie jest objęta wszelkimi prawami zastrzeżonymi. Dlatego teraz niestety trzeba raczej zaznaczać, że to jest na otwartej licencji czy w nie, domenie publicznej. Nie, nie, nie, nie zrozumiałeś mnie. Hmm. Chodzi okay. o co innego. Dlaczego, jeśli ty chcesz być krótkofalarzem, krótkofalar, krótkofalowcem, tak? Krótkofalarce. To... Ja bym wiecie tak? co ja może bym jeszcze wspomniał dla osób y, nowych dla tematu, tak jak ja, że tutaj chodzi o hobbystyczne łączności radiowe w tym krótkofalarstwie. A, tak, tak, tak, tak. Y, no tak, ja, jeszcze, ja jestem stary, jestem dinozaur, jestem siwy. Ja pamiętam, że y, ja pamiętam jak wyglądały pierwsze CB radia. <śmiech> no, to jestem taki stary, no wiecie, za moich czasów to krótkofalarstwo to było domeną, można powiedzieć, harcerz. O. I jeszcze wtedy czołgi jeździły po ulicach. <grymne> <grymne> Partyzanci się gonili po lasach. No, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to najbardziej mnie denerwuje, że w naszym kochanym pięknym kraju, szczególnie w lasach, jest pięknie, to yy, do wszystkiego potrzebne są licencje, zezwolenia i można A. powiedzieć różne takie. I chodzi o to, chcesz być krótkofalowcem. To nie. Ty musisz mieć zezwolenie na to, że możesz coś powiedzieć w eter. Bez sensu. Zamiast jest, dajmy na to, od tego do tego pasma, nas to nie interesuje, robicie wszystko, co jest zgodne z prawem, czyli na przykład, nie udajecie pedofilii, takich rzeczy i koniec. Cześć, jestem Krysia, też mam 12 <śm> lat. <śm> Mamusia zrobiła mi krótką palówkę. <śm> Ja się zgadzam z tym, że te absurdy, przepraszam, ale zagłębiona jeszcze jestem w tematach związanych z Fundacją na kultura, gdzie głównie tym się będziemy zajmować. <grym> Dokładnie. Słuchaj, tych absurdów to jest inaczej. Mało gdzie nie ma absurdów. O, wy to Macie. Ciekawe jak wam statut zatwierdzą. <grym> ja myślę, że damy radę. Bez większych problemów, ale <grym> przepracujemy nad tym. Tak. Powinniście mieć punkt walka z durnotą w prawie polskim. Zawsze Pod, podpis sędziego nie uda wam się. No ten punkt jest już obecny w statutach więcej niż w jednej organizacji i dają radę, więc myślę, że my również będziemy działać prężnie na tym polu no. związanym z reformą prawa autorskiego w Polsce. No dokładnie, ale wiesz co, ja się przyznam, że nie do końca odsłuchałem jeszcze o naszych nadających braciach w Eterze którzy jeszcze nie wpuścili się w internet, ale powiem Ci, że to mi przypomniało inny odcinek właśnie Tyflo podcastu, gdzie mówili w ogóle o radiu. Oni to mają czasami gadane. I mimo, że bywają to dłużyzny straszne. To jest, to jest dłuższe aniżeli co najmniej jeden czy dwa napoje ukochane przez Roberta Kamaszyna, czy można powiedzieć, dawno niepublikowanego Mateusza Baniuszewicza, chyba, że mnie coś ominęło. No nie było eee. dawno, niestety, podcastu No niestety opiwie. niedawno, dawno, to powiem, że to jest gdzieś na dwa, trzy, trzy takie napoje, bym wręcz powiedział. Także wasze zdrowie i Maćku, co mamy następnego jeszcze w Eterze? Och, tak tylko ja i ja ciągle, no proszę. Krótko no to po jesteś na ceną małpą, przepraszam, redaktorem. Um, ojej. Uh. Wyszło z Gniazda Światłów nagranie, które mi się niestety odnoszę wrażenie, że w trakcie ucieło. Nie wiem, czy to błąd pobierania, czy błąd uploadu. A podcast nosi tytuł Rozmowa w Tem Radio. Jest to zapis audycji z udziałem Bartka Biedrzyckiego właśnie wypowiadającego się na temat świadka komiksowego czyli jak zwykle coś dobrego o drugim fajnym małym getcie, gdzie spotykają się ludzie, którzy mają klapki na oczach, czyli hobbyści. Dobrze to podsumowałem? Dokładnie. No. Na szczęście Bartek ma daleko z na do mnie. <śmiech> no. Yy, no. Może co teraz jeszcze? do ciebie coś Andrzeju. <śmiech> A, do mnie, do mnie. Słuchaj, to tak i... Co jeszcze mi zapadło w pamięć moją? Zaraz sobie odświeżę tą moją niesławną pamięć yy, i powiem ci, że bardzo mnie się spodobał yy, odcinek, gdzie był gość specjalny podcastu Filip Kiszczyk i chłopaki, przepraszam, chłopaki, oh ty. chociaż nie, oni się nie obrażą, oni, oni są jeszcze starsi ode mnie, to są jeszcze większe dinozaury aniżeli ja subiektywnego podcastu sportowego szanowni państwo, panowie redaktorzy omawiali wspaniałe wydarzenie jak Final Four w Kolonii, gdzie można zrobić sport na zadupiach naprawdę na zadupiach, no bo jak inaczej powiedzieć, że miasta, które mają 20, 50, 100 tysięcy mieszkańców no można powiedzieć w czwartej Rzeszy Niemieckiej mają najlepsze, jedne z najlepszych w świecie, no bo liga niemiecka jest jedną z najlepszych lig y, y, świata, y, w piłce ręcznej. I naprawdę ta rozmowa, ten, ta jasność, sposób jak oni to prowadzą, to dla mnie cud, miód i orzeszki. Ale to w tym odcinku panowie y, w, w, z, w, zagłębiali się w e, zaawansowaną matematykę, o tym, i w jaki sposób na wszystkich meczach Final Four przewinęła się taka, a nie inna ilość liczba widzów. Czy, czy to może było tak, że, że ci sami widzowie, którzy siedzieli tam non-stop byli liczeni za każdym meczem? Czy może przeganiali widzów? I tak <śm> panowie tutaj, no, ciekawe takie małe odejście od sportu taka dygresyjka jakich pełno w subiektywnym podcaście sportowym i to, to daje smaczek ta, ta właśnie gadka y, panów redaktorów a także dykteryjka o, o tak, dykteryjki to są naprawdę specjalne no i jednego mi tylko brakowało tam prawie nie było nic na temat hejterstwa pomiędzy panami redaktorami czyli brakowało prawie słów Barcelona kontra Real. Oh. Make no. love not war. Tak. Dokładnie. Ale powiem ci, że jeszcze jak już tak prowadzę, to mi szczęka opadła jak słuchałem Japanimation. Ogród słów. Tak, dlatego, że dowiedziałem się, że nasz ukochany nadawca ze skuśnokiego kraju, Pracuje w jednej z największych wytwórni filmowych anime. To prawda. No, to mi szczęka po prostu. No, to co ja stwierdziłem, że nie dość, że chłopak jest z Polski. Jest dobry. Przebił się w kraju, gdzie wszyscy kochają anime. No, to i mało tego. I on obowiązkowo jeździ jeszcze oglądać te filmy w kinie. No to bajer po prostu. Aż mi się miło zrobiło. Chociaż brakowało mi tylko jednej rzeczy. Tego wspaniałego początku z Kobe. Już nie ma z Kobe. No nie. Mm. No, i. To mój ostatni, ostatni podcast, który jestem w stanie wyróżnić i coś o nim powiedzieć. Bo takich, który jestem w stanie wyróżnić, i tylko dlatego, że słuchałem, ale nie pamiętam co w nich było fajnego, <grym> ale były. Fajne. To podcast For No Reason, epizod 22, w którym Unfa się martwi o ten świat. No, For No Reason to jak zwykle u umfy to jest kompletny odlot i powiem, że miałem dwa razy odlot, bo najpierw sobie puściłem go na przyspieszonym, a później normalnie. Ale stwierdziłem, że ja sobie jeszcze go puszczę na spowolniony i pewnie jeszcze coś nowego wychwycę. Uwierz mi, For No Reason na każdej prędkości brzmi inaczej i naprawdę cię zaskakuje. Poza tym, to... aha to jest coś niesamowitego ale ja bym jeszcze wspomniał o dwóch podcastach, powoli będziemy kończyć bo nie będziemy się starali za bardzo przemęczać naszych słuchaczy, bo są na odwyku od nas Pozwolimy ja wszystko, sobie... szybko powiem, że jestem naprawdę wielkim fanem Ulfy i wkrótce również na pełnej Kulturze będzie troszkę o nim więcej i będziemy więcej z nim rozmawiać o jego twórczości, także również tam zapraszam, jeśli mogę no. Jak ja bym jeszcze wyróżnił pomysł Mando na Radio Stephen King, gdzie było słuchowisko w języku całkiem obcym, czyli angielskim. A to prawda. Chociaż... Aż, aż sobie wymyśliłem, że coś spróbuję podobnego nagrać. Tylko ty no, po na polsku, prawda? Nie, po polsku. I tak Ech. mi osób nie zrozumie jak użyć jakichś trudniejszych słów. No tak, bo ty potrafisz w staropolskim języku opowiadać, tak? Czy jak Być to... pan. Co ty imputujesz? No i jeszcze bym wspomniał akurat o y, Anusz Łosoś w Szwecji. Anusz Łosoś w Szwecji, czyli czekaj, to było, y, czy to był ten odcinek o grillowaniu w Szwecji? Tak, to był ten odcinek o grillowaniu w Szwecji, gdzie jest przepis, która sól jest najlepsza, gdzie, jak zrobić steka i jak zjeść surową rybę chyba więcej nie muszę mówić. Hmm. No. To.. Yy, mi No, słuchaj. Yy, jak byśmy na, nazwali te nasze wyróżnienia? Hmm. No, bo tak, typ tygodnia to już odpada. A złote maliny też już były. Tak, dokładnie. <głos> hmm. No. Yy, nie możemy też dać małych podcastofoników, no bo ktoś się może obrazić, bo pomyśle, że to aluzja do czegoś małego. Tak. <laughs> tak, może że... wielcy miesiąca. Yy, yy... Wielcy miesiąca. To... Ja bym może. Ja cię obrażał, że jest mały. Nie, a. Znaczy może być tak, może być. Chociaż możemy też dać po prostu dobrze się słuchało. Sam raz. DSS. <laughs> to komu byś dał pierwszego DSS-a? Pierwszego. Myślę, że biszkopty. Biszkopty. Ja dam. No jednak. Zdecydowanie Perpeci i Czarnobylowi. Nie chciałbym później za oknem zobaczyć jakiegoś świecącego się człowieka z pytaniem A ja czemu nie dostałem? <głos> no i co trzeciego proponujesz? Co trzeciego proponuję? Dziady z lasu, te które omówiliśmy Naprawdę myślisz, że były tacy dobre? No, wiesz, jeżeli uważasz, że dziady z lasu nie zasługują na wyróżnienie, tutaj taki mały uśmiech do Gadaja, to krokodyli i kwiat paproci. Nie, nie, jest to dziady z lasu, dziady z lasu. Nie, nie tylko tak po prostu tak stwierdziłem, że e, czy tym razem będzie coś lepszego niż dziady z lasu? Ale po prostu naprawdę dobrze się słuchało. Naprawdę dobrze się słuchało. To prawda, mimo że panowie potrafią czasami zabluzgać, e, aczkolwiek. Chyba w tym odcinku wiesz, nie było jakoś. Wiesz co, ja nawet nie wychwyciłem, ja więc mi się też, naprawdę dobrze słuchało. Poza tym, e, wiesz co, jest dla mnie wyznacznikiem, do, do, że dobrze się mi coś słuchało? Że jak dwie godziny mijają, to się kończy, to się zastanawiam dlaczego. <grym> dlaczego już? A ja jeszcze powiem o podcaście, który nie jest w katalogu jeszcze. O, że zapomnieliśmy powiedzieć o naszym odkryciu miesiąca. Masz to masz. jest ważniejsze, aniżeli e, ta Gesslerka w kuchni rzucająca mięsem na stół. I nie tylko na stół. Słuchaj, to jest nawet bardziej intrygujące niż kolejny Emy, jak miłość. Tego tam nie występują kartony. Ba? To ja bym powiedział, że to jest nawet następca można powiedzieć już dla mnie niesławnego małego filmidła, bo odkąd chłopaki poszły e, a nam się nie chce pikać i będziemy szli na żywioł, to nagle jakoś dla mnie jakoś tego podcastu spadła, bo oni to... To nie są dziady z lasu. Dziady z lasu to, ma, to jest swój klimat. A jak się rozmawia o kulturze, to to powinno mieć jakieś ręce, nogi, a nie jak polska polityka no, panie Zdzisiu tutaj ten, ten tam czarny łabądź to taki zajeb był, że no kurde, aż warto było wydać te dobra, pi, dobra, pieniądze dobra, nie, nie, nie, przesadzasz Sorry. trochę, ale no niestety yy, ten podcast troszeczkę mnie rozczarował dobra, ale nie mówimy o naszym odkryciu a właśnie nasze odkrycie O, uff, słuchaj Wyobraź sobie, że tam jest kobieta. Tak. Tam jest dwóch mężczyzn i kobieta. I w czołówce słuchać kobietę. I ta kobieta się udziela. Jak, no, jak, jak moglibyśmy nie mówić o takim odkryciu? Kobieta w polskim podcaście. <grym> A mowa <grym> o podcaście. No, będziemy dalej trzymali wszystkich, wszystkie miliony nie, czeka, słuchaczy je, je, w napięciu. No, mi, <grym> słuchaj, padło mi właśnie do głowy takie porównanie. Po prostu to jest męska seksmisja. Polski podcast. <śmiech> tu się wszystkie kobiety ukrywają. No. Ja, ja podejrzewałam, że nawet redaktor Magdzisz to jest kobietą. <śmiech> A Kopernik też była kobietą. Tak. <śmiech> no w każdym razie mowa o podcaście. Tada. Mysz masz. M Mysz masz. <śmiech> no i właśnie tutaj y jest tam mysza, która. Dobierała chyba kolegów, bo nie wiem, nie, nie, nie odsłuchałem jeszcze pierwszego odcinka, ale już sobie zacieram łapki. Chyba słychać. Jak najbardziej. To no. co? Będziemy już powoli kończyć tę ten, tak? ten farsę? Końść wasz wstydu, oszczędź. A a propos, wszystkim, którzy przeżyli, składamy najlepsze życzenia w związku z bitwą pod Grunwaldem. <grym> Z tego, co słyszałem, słynne wywieszone trzy flagi, tym razem Polska, Litewska i Unii Europejskiej. Śmiana się, że robili ze krzyżaków. To to mówisz, że yy, wrąbaliśmy Unii Europejskiej? No podobno, podobno. Nie było flagi krzyżeckiej, była flaga Unii Europejskiej, więc myślę, że o czymś to świadczy. No, to fajnie. Zawsze chciałem w rąbach Unii Europejskiej. Także y, na zakończenie zapraszamy do słuchania polskich podcastów. Przypominamy, że można zgłaszać podcasty do katalogpodcastów.pl, że y, warto czasami słuchać radia podcastowego Ethercast, które od jutra na nowo, aż do najbliższej przerwy będzie nadawało najświeższe, najlepsze, najseksowniejsze, <grym> najbardziej popularne i najbardziej można powiedzieć Obraz oburcze, podcasty, jakie wyszły w polskim amatorskim podcastingu. Oczywiście ja te, które strony... nie łamią Kreative Commons, bo nie mamy pieniędzy na ZAIKS. Ja ze swojej Sorry strony po dodam po tylko, że najbliższa przerwa nastąpi w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jedno jest pewne, że na pewno nastąpi, bo czeka nas przeprowadzka. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na, na pewno to ogłosimy. Tak, e, Maciek się nią zajmuje, więc na pewno nie wiadomo, kiedy to będzie. <głosy> No, także moim i państwa Aha, gościem. I chciałem Aha. na końcu złożyć wyrazy szacunku wszystkim poprzednim redaktorom podcastofonu. Tym, którzy odeszli, tym, którzy na nowo przyjdą do nas i zapraszamy. Mamy szeroko otwarte ramiona, jeżeli chciałbyś przyjść porozmawiać o tym, co cię zaintrygowało w danym miesiącu w polskim podcastingu, opowiedzieć o nowym podcaście, opowiedzieć o tym, jak ty tworzysz podcast i nawet przyjdź nam nawrzucać, że źle opisaliśmy Ciebie. To i tak później najwyżej macie w podprodukcji ciebie, wytnie. To zapraszamy, ale na żywo pójdziesz. No to Bo ja, ja proponuję... Ta audycja jest na żywo. Ja proponuję uczcijmy tych, którzy od nas odeszli trzema sekundami ciszy. Jeden, dwa, trzy i podkład ruszył po raz znowu <głos> a moim y, naszym, tak Andrzej po panie redaktorze naczelnym, <głos> twoim, twoim, twoim i naszych słuchaczy wszystkich tych, którzy słuchają nas teraz na żywo jak i tych, którzy słuchają nas na martwo y, był Marcin Sirmacik Carpezo z y, Wolnej Kultury tak, Tylko Wolna Bardzo Kultura? Bardzo dziękuję za zaproszenie tak, ty, znaczy, tak, teraz Tylko Wolna Kultura Okej okay. A cieszę się, że Bardzo się nie pomyliłem. Za Dinozaur polskiego podcastingu z siwą brodą. Andrzej Famielec, który może w końcu coś nagra. Może. Ale to na pewno nie będzie takie smutne jak co po niektórych. O, o, o, o. Słuchaj, no ja wysyłam dzieciaki teraz do podziemie. Do kopalni. Także o tym na pewno będzie. I tym pięknym sposobem mamy 45 minut z haczkiem. Taki fajny podcastik, podcast tofonik. To co? To no dobranoc. Dobrej nocy życzymy. Dobranoc. Dobranoc. Macie, kto to montujesz, mam nadzieję. No mam nadzieję, że to montujesz. Tak, jesteśmy offline, tak? Nie jesteśmy...